Wielokrotnie przyjeżdżając na różne pokazy polowe widuję różnych rolników, takich, którzy się zastanawiają, takich, którzy są zdecydowani, jaki rolnik właściwie przyjeżdża na takie centralne dni pola BSF jak dzisiaj. Czy to jest ten, kto jest Waszym stałym klientem, czy ten, kto dopiero kiedyś być może będzie Waszym klientem i dopiero trzeba go przekonać? Znaczy na dzisiejsze spotkanie bym założył, myślę, że jednak najwięcej jest naszych klientów, tych, którzy już od kilku lat kupują nasze produkty, są naszymi klientami i znają te produkty. Przyjeżdżam tutaj po to, żeby zobaczyć nową ofertę, nowe produkty. Co też trzeba jasno też powiedzieć, spotkać się z innymi rolnikami, porozmawiać ze swoim doradcą? Także ze swoim doradcą, dobrze. Co dzisiaj prezentowaliśmy tutaj na tych poletkach? Bo miejsca dużo, roślin więcej niż zazwyczaj. To już nie tylko rzepak, pszenica, ale przecież też i burak był, prawda? Wiktoria Wiedeś. Tak, generalnie prezentujemy właściwie wszystkie gatunki zbóż. Zboża, pszenica, jęczmień, pszenżyto, żyto, rzepaki. Także właśnie, czy też jeszcze kukurydza. I co najciekawszego w nich, Pana zdaniem? Myślę, że jednak mimo wszystko dla rolników najciekawsze są najczęściej pszenica i rzepak. To są te rośliny, które stanowią podstawę podozmiany polskiego rolnictwa i, i generalnie to są te, na które rolnicy najczęściej pytają. A zawsze zadaję to pytanie przy różnych okazjach, gdy rozmawiam z przedstawicielami międzynarodowej firmy Czy rolnik polski, ukraiński, rosyjski, francuski, niemiecki lub amerykański czy bardzo się od siebie różnią? Przecież to są różne światy, różne kultury różne mentalności? Dobre pytanie myślę, że rolnicy się od siebie nie różnią. Co ich może różnić to to czy ktoś bardziej lubi konie, czy ktoś lubi bardziej coś inne, owce, czy martwi się plonami soi, słonecznika, czy że i pszenicy. A generalnie wszyscy rolnicy są bardzo, bardzo podobni. To nie jest zawód, to można by określić nawet powołanie. To jest, W niektórych przypadku nawet styl życia, po prostu bycie blisko rośliny, blisko natury i naprawdę, wbrew pozorom, bardzo mało się różni. Co ich różni, to otoczenie, w którym są, tak jak powiedziałem, rośliny, Soja jest niestety inna niż rzepak, rzepak jest różny od słonecznika, inna jest technologia, inne są warunki gospodarowania, trudno porównać rolnika z Anglii do rolnika z Algierii. Rolnik kanadyjski jest na pewno inny, pracuje w innych warunkach niż rolnik rumuński, tak samo jak polski, nawet do rolnika niemieckiego. To ich różni, to fakt, ale jako ludzie sposób w jaki pracują niczym się nie różni. Gdy kilka lat temu mieliśmy kryzys, w zeszłym roku mieliśmy przecież kryzys wschodni związany z embargiem, odnosiło się wrażenie, że firm rolniczych, w sensie producentów sprzętu i producentów chemii, ten kryzys nie tyka. A jakie perspektywy dla branży chemicznej w tym roku? Czy będzie to kolejny rok wzrostu w sprzedaży notowani, czy będzie to okres stabilizacji, tak jak choćby branża maszynowa zanotowała po 2012? Myślę, że to będzie chyba rok e, pewnej stabilizacji. Można by nawet niektórych przypadku uznać pewnej stagnacji. Dlaczego? Chyba głównym przyczyną jest panujące warunki pogodowe, które jednak powodują, że zużycie pestycydów w środku roślin będzie raczej niższe albo podobne niż w latach poprzednich. E, zużycie środków ochrony roślin bardzo mocno zależy od Pogody. Dlaczego? Dlatego, że stosuje się wtedy, kiedy jest potrzeba. Jeżeli mamy wysoką presję chorób, a ono najczęściej występuje w trakcie wilgotnej pogody, to wtedy zużycie środków wino rośnie. W przypadku, kiedy nie ma tej presji chorób, z różnych powodów, wtedy generalnie nikt nie stosuje, bo nie ma takiej potrzeby. Z jakiego pani jest regionu? To jest pytanie dla mnie stosunkowo trudne, że wszelkim pozorom. Ponieważ pochodzę z Górnego Śląska, długo mieszkałem na Dolnym Śląsku, a w tej chwili mieszkam na Mazowszu. Także mam troszeczkę spojrzenie z całego kraju, ale jak ktoś pyta skąd jestem, to jestem z Górnego Śląska. Ja jestem z Pomorza i u nas na Pomorzu zarówno w tej części mniej żyznej Kaszuby, Bory, no to tam wiadomo, że zawsze było troszkę sucho, ale nawet na Żławach, na tym najżyźniejszym kawałku Polski, jest tak sucho, że tupnąć i kurz się wznosi, właściwie chyba nawet chwasty nie chcą rosnąć. A jak w Pana okolicach to wygląda z suszą? Ostatnio przyjechałem polskie, Polskę, właśnie od Warszawy, do Dolny Śląsk, tutaj do Poznania, czy pod Poznań, jest bardzo różny. Są regiony, gdzie widać bardzo wyraźnie dla mnie takim chwili regionem, który być przejeżdżałem, może, być może są wiele inne, inne które są bardziej dotknięte, to była okolica Namysłowa. Tam faktycznie ja znam, znam tę okolicę i to był w tej chwili najgorszy rok jaki widziałem. Pani mówi o, o żuławach. Żuławy mi się kojarzą troszeczkę z innym miejscem, gdzie jeżeli jest sucho, to być może faktycznie chwasty nie chcą rosnąć, ale pszenica rośnie. I żuławy na dzień dzisiejszy najbardziej chyba będą profitować. bo im bardziej sucho, tym na żuławach jest lepiej.